Słuchajcie, wojewódzkiej bazy okrętów podwodnych. Wojewódzka baza okrętów. Witajcie, witajcie. Hmm. Dzisiejszy odcinek pod tytułem Halloween trwa cały rok w Polsce. Dlaczego tak myślę? No myślę dlatego, że z każdej strony w mediach straszą nas. Straszą nas i my też siebie straszymy nawzajem. Tak ja to widzę. Wchodzisz na byle który portal Onet czy WP czy jakieś inne dziadostwo i co widzisz w nagłówkach? Jeśli to jesz, to czeka Cię choroba Jeśli masz to w domu, zapłacisz karę Jeśli tak robisz, to pożałujesz I tego typu nagłówki To jest codzienność, to jest normalność Ewentualnie przeplatane jakimiś cyckami Tak, żeby się dobrze oglądało taki portal I niestety tak to wygląda Ja nie czytam tych portali już od dawna Bo to jest jedna wielka paplanina i jedna wielka ściema, pranie mózgu Polacy uczą się tego poprzez te portale, poprzez prasę, poprzez telewizor i dalej powtarzają to wszystko. Zauważcie, że bardzo popularne, a wręcz strasznie popularne jest określenie straszne. Ale widziałem film, strasznie fajny, strasznie mi się to podoba, strasznie chcę to mieć, strasznie dużo i tak dalej. Wszystko jest straszne, nie jest bardzo, coś nie jest fajne, tylko coś jest po prostu strasznie, zawsze jest określenie strasznie nagminnie nadużywane przez blogerów, przez ludzi na co dzień, na ulicy, w rozmowach. Wszystko jest straszne. Jako, że mamy Halloween, postanowiłem właśnie ten temat troszeczkę poruszyć i nagłośnić. I zauważcie, że strasznie straszą Polaków i Polacy strasznie straszą siebie nawzajem. Wszystko jest straszne. To tyle na początek. Trochę mnie nie było, no znaczy byłem, tylko byłem gdzie indziej. Tak to wygląda. Ostatni odcinek to chyba gdzieś połowa czerwca, z tego, co pamiętam. Strasznie dawno, można by powiedzieć, ale czas nie stoi w miejscu, czas leci. Słuchajcie, no robiłem różne rzeczy. Byłem na, byłem na takim parodniowym wypadzie w Krakowie, czułem się grać w golfa, tam spotkałem Pawła Duraja w międzyczasie, byłem w Szwecji. Odwiedzić rodzinę i tam troszeczkę pooglądać, jak to wszystko wygląda, jak tam się żyje. Wcale nie jest tam strasznie, wbrew pozorom, a jest bardzo fajnie. Jakoś tam bardziej liczy się człowiek i to wszystko inaczej wygląda. Zresztą od koniec tego odcinka jeszcze dorzucę Wam taki kawałek, taką reminiscencję, jakieś takie moje przemyślenia i obserwacje właśnie z tamtego wyjazdu, które gdzieś, gdzieś, gdzieś leżą. Na karcie SD i czekają sobie, tak sobie czekają i czekają, aż wreszcie się za to zabiorę. No i nastał ten moment, także tak to wygląda. Filip bardzo się skarżył w swoich podcastach, gdzieś tutaj otworzył nowy sezon, że nie ma już podcastów audioblogowych, że nie ma już tego co było. Moim zdaniem nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody, nie roztrząsuje się w przeszłości i nie rozpacza się. Idzie się do przodu, stara się robić coś dalej. Nie wiem, czy to, że faktycznie Filip po przerwie wraca, to jest, to jest oznaką tego, że on bez przerwy od 8 lat nadaje. Na pewno miał też i swoje powody, tak jak i każdy ma swoje powody, jeżeli z jakiegoś powodu nie chwyta za mikrofon. Przeważnie jest to powód czasowy, czasami jest to powód zdrowotny. Jeszcze w innych wypadkach jest to jakiś inny powód, ale... Wracajcie, wracajcie stary, starzy podcasterzy, łapcie za mikrofon, jeżeli, jeżeli jeszcze Was to kręci, jeżeli macie chociaż chwilę. Może ten odcinek nie będzie najdłuższy, ale taki trochę zachęcający, żeby się przełamać, żeby faktycznie, żeby faktycznie coś powiedzieć. Ja powiem Wam, że bardzo lubię słuchać innych podcastów audioblogowych takich właśnie. Lubię słuchać Krzyszmana, lubię słuchać Maćka Skware, bardzo lubię słuchać Barmana, Retro Radio, który już chyba się nie podniesie, ale lubię... Lubię dreszcze, lubię Arka Ruszaj się Bruno. Lubię Pawła Duraja, który ostatnio coraz bardziej się rozkręca i bardzo lubiłem Korasa, szkoda, że już nie nadaje. Co jeszcze? No i to tak jest. Wiecie co, kurczę, tyle zajęć, taki nawał w ogóle pracy. Co chwilę wszystko się zmienia. Ten rok dla mnie osobiście też jest taki trochę przełomowy, bo dużo, dużo, dużo rzeczy się stało, dużo rzeczy się za dużo rzeczy się zabraliśmy, takich, których po prostu wcześniej nie udało nam się zrobić. Ale może nie będę wszystkiego zdradzał. I hmm, no róbcie coś właśnie, róbcie coś, nie niesiecie w miejscu. Ja ostatnio już rzadko dosyć do komputera zasiadam, no chyba, że już muszę. Wprawdzie obrabiam ten podcast Anusz Widelec, o którym już wspominałem w ostatnim odcinku. I gdzie z Jackiem kulinarnie sobie rozmawiamy i to jest chyba jeden jedyny główny powód, dla którego zasiadam do komputera. Czasami coś tam przeglądam sobie na, na, na Facebooku, bo wiadomo, że na komputerze to jest trochę lepiej, a, a w pozostałych chwilach zaglądam sobie na Twittera gdzieś tam odrobinę i staram się żyć bardziej tak bardziej tak analogowo, hmm. czyli naprawdę, a mniej w tym świecie wirtualnym, co powiem Wam, że też nie jest takie złe, a wręcz jest strasznie bardzo fajne i to mnie cieszy Trochę, trochę fotografuję, coś tam sobie robię, jakieś tam podróże. I to jest naprawdę, naprawdę coś, co mnie kręci ostatnio. Z takich jeszcze fajnych rzeczy, które ostatnio mnie urzekły, to była wizyta w Bezmiechowej na lotnisku. To jest lotnisko za Leskiem, czyli, czyli, czyli Bieszczady, południowo-wschodnia Polska. Lotnisko na takiej wysokiej, wysokiej górze jest to lotnisko dla szybowców i miałem przyjemność zobaczyć jak taki szybowiec wzbija się w niebo jak taki szybowiec szybuje później kręci sobie ponad drzewami i jak taki szybowiec ląduje, fascynujące zjawisko bardzo kręta droga, taka serpentyna na tą górę na zupełnym, zupełnym odludziu boczną drogą się dojeżdża i tam chłopaki z Politechniki chyba Rzeszowskiej i Warszawskiej mają swój, swój taki Poligon doświadczalny, na którym właśnie próbują swoich sił w przestworzach. Wiem, że chyba Przemek Szczepaniuk miał przyjemność być na tym lotnisku i sobie trochę polatać, bo kiedyś mi wspominał. Pozdrawiam cię, Przemo. I słuchajcie, no fantastyczna rzecz. Ten szybowiec nie. jest ogromny. No, po prostu nie chciał mi się zmieścić w kadrze. Parę fotek tam gdzieś puściłem na Facebooka. I naprawdę, jeżeli przyjrzy się temu tej maszynie z bliska, to jest to dosłownie takie. Wydaje się prymitywne, no trochę jakieś tam sklejki, czy też jakiegoś tam kompozytu, jakiegoś włókna szklanego. To wszystko w taki dość prosty sposób wygląda, jeżeli się temu przyjrzeć z bliska. Jakie zdążki, jakieś drążki, jakieś cięgła, żadnej elektroniki w zasadzie. Wszystko takie, no jak taki, jak taki model, który sobie można skleić gdzieś w domu. Jak mamy XXI wiek, a popatrzmy na ten szybowiec, to... Wręcz jest on taki, no mówię, bardzo prymitywny się zdaje, ale to, co wyczynia w powietrzu, to, co potrafi zrobić, to, to jest naprawdę fascynujące. Były tam dwa szybowce. Jeden to był bocian, drugi to był, hmm, drugi to był, hmm, nazwałem Pirat, ale co to było, to już nie pomnę. Słuchajcie, i taka proca fajna. Osiem chyba osób na dwóch takich e, linach gumowych biegnie, naprężają ten szybowiec jest zapięty gdzieś tam pod ogonem za taki bloczek do drzewa i później zostaje zwolniony chyba z tego co zrozumiałem to z wnętrza tego szybowca zwalnia się ten tylny zaczep, tą linkę i jak z procy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i on już leci, już jest w powietrzu też widziałem, że jest tam taka ścieżka z kostki brukowej bo ta góra jest naprawdę stroma i widziałem filmy w internecie, że po tej, po tej ścieżce, po tej rozbiegówce, po tym pasie startowym y, zostają też y, wypuszczane szybowce i one się po prostu rozpędzają. Ale musi być chyba mocniejszy wiatr, z tego co ja zrozumiałem, i wtedy się one wzbijają. No, wtedy, kiedy ja byłem, akurat y, ten wiatr był dosyć słaby, z tego co, co tam wymieniali opinie panowie będący na lotnisku i latali tak po samym szczycie jakby, gdzie ten wiatr na szczycie góry się jakby załamuje, wzbija. A już niżej nie schodzili, bo jak mówili tam na dole jest zupełna cisza, nie ma wiatru. Zafascynowany tym zjawiskiem, niesamowitym, spędziłem tam chyba z godzinę, bardzo, bardzo na samej górze wiało, ale fascynujący jest ten dźwięk sam tego szybowca. Niestety nie miałem zooma przy sobie, miałem tylko telefon, którym nagramy, jakiś tam film jest na, na, na, na YouTube, ale jest taki świst fajny, jest taka cisza, bo nie ma silnika i nagle przecina powietrze świst tego skrzydła i już gościa nie ma. Jest gdzieś tam w oddali. Powiem Wam, że fascynujące zjawisko. Mój tato kiedyś, kiedyś, kiedyś, kiedyś, jak był młody, to w Mielcu latał na szybowcach, opowiadał mi, pokazywał mi książeczkę swoją lotniczą, Pokazywał mi jakieś tam oceny za start, za lądowanie. Fajne, naprawdę fajne rzeczy, chociaż niebezpieczne. Ostatnio ktoś tam, właśnie w bezmiechowej, zawadził, zawadził skrzydłem o drzewo i niestety pilot zginął. 44 lata. Podobno latał tam często, i jakoś tam, no, doszło niestety do tego nieszczęśliwego wypadku. Co mi się nie podobało, oczywiście Polacy na forach, gdzieś tam zaraz pod artykułami o tym wypadku żartowali sobie, że na pewno zawadził obrzozę i powinien zająć się tym, wiadomy pan Maciarewicz. Co świadczy niestety o braku kultury tych osób, o braku współczucia dla ofiary i no, o, ich, o ich debilizmie, tak powiedzmy to, powiedzmy to otwarcie. Słuchajcie, ja muszę już iść do pracy. Także tutaj w dalszej części tego dzisiejszego podcastu będzie wspomniany wcześniej i obiecany materiał ze Szwecji. Do końca już nie pamiętam, co tam było, ale będzie fajnie, będzie spontanicznie, będzie naturalnie i na pewno w innym tonie niż ta pierwsza część odcinka. Ja obiecuję, że do Was niedługo wrócę, czyli będą kolejne odcinki. Zostawcie jakiegoś komenta, jeżeli macie mi coś do przekazania. I cóż. Pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć! Słweckie reminiscencje majowe. Pięknie. 30 maja. Jutro dzień dziecka. U nas co prawda wiosna od ponad miesiąca. A tutaj dopiero kwitną bzy. Dopiero... Sosty kwitną, wszędzie ten żółty pyłek, bo tu bardzo dużo lasów, bardzo dużo drzew iglastych i tego sosnowego pyłku jest wszędzie zatrzęsienie piękna pogoda, 27 stopni słońce, krótkie spodenki i sandały tak nas przywitała Szwecja, tak nas przywitał Sztokholm. I ten spokój, ćwierkające ptaki. Dzisiaj były parady dla dzieci, które kończyły szkołę. Na zakończenie tej szkoły takie platformy na tirach, na ciężarówkach muzyka, gwizdki, tańce, stare amerykańskie limuzyny, trzy i w nich siedzące w tych kabrioletach po 8, po 10, po 12 osób, cieszące się z końca szkoły, ubierane wszystkie, wszystkie na biało. W takich czapeczkach na zakończenie szkoły I tak to wygląda. W tej chwili cisza. Przedtem Gdy byliśmy na spacerze to też pełno ludzi bawi się nad wodą. Spaceruje, biega. Dużo różnych ptaków. Jakieś mewy, jakieś rybitwy. Gołębie takie większe niż u nas. Wszystko tutaj tętni życiem, a dookoła jedna wielka zieleń, i woda, coś pięknego. Wczoraj byliśmy zwiedzać Muzeum Historii Naturalnej, gdzie zgromadzona jest ogromna kolekcja zwierząt, motyli, roślin, kości dinozaurów, wieloryby. Przeogromne faktycznie, jak się stanie obok takiego wieloryba, to. Dopiero ma się jakieś porównanie, jakie to jest olbrzymie. Odrobinę techniki w tym muzeum, cztery piętra w pięknym budynku. Robi wrażenie. Parę godzin zwiedzania. Fajna sprawa. No i ten szok kulturowy. Wszystko na słodko praktycznie, słodkie chleby, śledzie na słodko, na przykład z borówkami przepyszne. Słodkie pieczywo. Taka jest Szwecja. Dobrze się tutaj czujemy. o godzinie 21.20 świeci jeszcze słońce więc Szwedzi mają taki przedłużony wieczór u nas kiedy przychodzimy po pracy o 17 coś jeszcze zjemy jest po 18 no to wiadomo jakaś wieczorynka dla dziecka albo coś w tym rodzaju i teraz później po 20 słońce już się chowa i właściwie nie ma co z sobą zrobić a tutaj 21 po 21 a słońce jeszcze wędruje jeszcze można się opalać jeszcze można pójść na spacer, jeszcze jest ciepło i ten dzień taki przedłużony jest, No to ma związek z tymi białymi nocami, które wyżej, powyżej Sztokholmu mają miejsce tutaj słońce wstaje przed czwartą rano i w taki dzień jak dzisiaj, kiedy nie ma chmur To życie intensywne można prowadzić Już od czwartej, rano Aż do 21 do dwudziestej Jeśli komuś starczy sił Cały czas jesteśmy pod słońcem Cały czas jest ciepło, cały czas przyjemnie W mieście widać właśnie dużo kabrioletów Dużo ludzi spędza czas gdzieś na świeżym powietrzu. Zastanawialiśmy się, czy będzie coś o tych zamieszkach tutaj, czy będzie nas to dotyczyć. Oczywiście twierdziliśmy, że raczej nie, bo podobnie było, kiedy byliśmy w Grecji. Też nie mieliśmy w ogóle do czynienia z tym kryzysem. Nic z tych negatywnych rzeczy nas nie dotknęło w żaden sposób. Podobnie i tutaj. Są poszczególne dzielnice, bardziej i mniej spokojne. Tu, gdzie jesteśmy blisko centrum, właściwie nie ma mowy o czymś takim jak zamieszki. Nie widać na ulicach żadnych przepychanek. Gdzieś brat opowiadał, że w radiu słyszał. Tylko nie, nie pamiętam, czy to było w Anglii, czy tutaj że jacyś ekstremiści poszli pod meczet z zamiarem podpalenia go, a zostali wpuszczeni do środka i zaproszeni na herbatę i na rozmowę. Myślę, że wszędzie są dobrzy i źli ludzie i wszędzie są ludzie, którzy dają się sterować, porwać jakimś tam wirom, trendom, którym można powiedzieć, co mają myśleć, co mają robić i niektórzy tacy ludzie w pogoni za ekstremistami czasem nabroją, ale tak jak mówię, tutaj dookoła jest pełno ludzi kolorowych i nie widać ani żadnej wrogości, ani żadnych przejawów, niechęci do siebie. Nie ma tutaj żadnych podpalonych samochodów. Natomiast zamiast tego jest cisza, jest słońce, jest spokój, są ptaszki, woda i wypoczynek i tym się cieszymy, tym się napawamy to jest przyjemne i niepowtarzalne w sklepach jak to w sklepach o słyszycie? Takie nawoływanie się, to właśnie ci, ci... ludzie, którzy kończą szkołę, mają tam gdzieś nad wodą jakąś imprezę. No i właśnie tutaj ich słychać. Ale fajnie słońce przygrzewa w sklepach, jak to w sklepach. Podobnie mniej więcej jak u nas, nawet niektóre marki te same. Ceny, o czym już mówiłem dwa lata temu, jak robiliśmy podcast ze Szwecji, na niektóre rzeczy, w tym na spożywkę, są odrobitkę wyższe, niekiedy nawet dwukrotnie, ale to trudno tak przenieść i porównać do zarobków ich i do naszych. Co ciekawe, elektronika wszędzie jest dokładnie w takiej samej cenie. Załóżmy iPady, jakieś Samsung Galaxy, czwórka, tamten najawszy telefon, mniej więcej z tego co przeliczyłem, to dokładnie są to te same ceny, więc elektronika ma w miarę stałe ceny na całym świecie po to, żeby nie handlować tym przez internet, po to, żeby były stacjonarne salony sprzedaży. Ciekawą rzeczą jest telefonia komórkowa, tak jak w Polsce, jak wiecie, a może nie wiecie. Każda sieć wystawia swój osobny salon sprzedaży. Nieraz są odgryzone tylko ścianą z gipskartonu w jakichś centrach handlowych i jedna przy drugiej jest właśnie taka budka, taki punkt, taki salon sprzedaży telefonów i usług. Tak, tutaj to jest troszeczkę inaczej zrobione. Jest jeden salon, który sprzedaje telefony wszystkich sieci, mają taki kalkulator, są w stanie Ci zaproponować ofertę na telefon, jaki chcesz i pod Twoje potrzeby, czyli jak dużo dzwonisz, jak dużo wysyłasz SMS-ów, jak dużo danych używasz, jak dużo dzwonisz nie wiem, gdzieś tam za granicę i tak dalej. Po wypełnieniu takiego krótkiego formularza, po przepuszczeniu tego przez komputer, proponują Ci jakąś tam taryfę, i określoną sieć, w której będzie to dla Ciebie najtańsze. W sieci jest chyba 4 czy 5 takich mm, głównych, które sprzedaje ten salon. I właśnie w zależności od tego możesz sobie wziąć na przykład na dwuletni abonament, jakiś tam telefon. Różnica będzie nawet 50 zł miesięcznie może być pomiędzy jednym a drugim abonamentem, ale czymś tam one się różnią. W jednym masz więcej danych, w drugim masz więcej rozmów darmowych w trzecim, masz coś tam i tak dalej wszystko to jest w jednym salonie i wszystkie sieci komórkowe sprzedają swoje usługi poprzez jednego operatora w całym kraju taka ciekawostka dużo większy wybór jest jeśli chodzi o owoce, o warzywa chleba ziemniaków 30-40 rodzajów są owoce egzotyczne jakiś smoczy owoc, limkład którego u nas nie widziałem Kunkłaty owszem jeszcze były, ale limkładów już nie widziałem i kilka rzeczy takich ciekawych, jak jakaś tam tykwa, jak jakiś kabaczek, cukinia, coś takiego, rzeczy, których u nas nie ma, ale też u nas nie ma tylu kolorowych i podejrzewam, że to jest częścią ich diety, natomiast dostępne jest ogólnie wszystko. myślę, że to tyle w tym wejściu a resztę będę opowiadał gdzieś w trakcie jak będziemy coś robić ciekawego jak mi się coś przypomni a teraz oddaję się kąpieli słonecznej pozdrawiam Że piścją, albo różne pijcie. tematy, różne klimaty i tak dalej. Chcemy spisać, nagrywamy, wrzucamy w sieć, wciąża, to słucham, to słucham. Słuchaj, jedziesz, jeździsz na motorze, nie? Nie. nie? nie? Ale, ale dobra, ale nie, twój kolega jeździ na motorze. Ma, ma na imię pan Wiesiek. Twój kolega ma na imię pan Wiesiek. Albo nie, twój kolega ma na imię Dydek, nie? I I kolega Dydek jeździ na motorze i bardzo to lubi, nie? I lubi motory, masz swój motor i tak dalej, nie? Ja wolę kobiety, I ale? Siada raz w tygodniu, bierze takie gówno, czarne, nie. I mówi do tego, że wiesz, opowiada o swoim motorze. Opowiada na przykład o zlotach motocyklowych, nie? Opowiada o maszynach, o sprzęcie, o serwisie i tak dalej. Nagra sobie 20 minut. byk wrzuci do internetu, nie? Jest kurczę 800 osób, które się interesuje motocyklami. 750. Na przykład ty, nie jeździsz na motorze, nie interesujesz się, ale może się zainteresujesz, nie? Koszulkę masz z rowerem, nie? Ale, ale tak sobie dorastasz do tego, wiesz, następuje taki dzień w twoim życiu, że stwierdzisz pierdolę rower! Zrobię sobie. Zrobię sobie prawo jazdy na motor i będę jeździł na motorze. Nie bo na rower motor, to jest chudy. Na motor, na, na, na motocykl, na, na motocyk. o. I bierzesz, patrzysz, kolega Dydek mówił o motorach, nie? Ściągnę sobie to z internetu, wrzucę na słuchawki, wrzucasz na słuchawki i idziesz do roboty, nie? Każdy musi pracować, nie? Chleb musisz mieć tam, dzieci musisz wykarmić i te sprawy, nie? No i idziesz sobie do tej roboty, wrzucasz te słuchaweczki i kolega Dydek mówi, a motory to jest to, nie? Kupiłem sobie aprilkę, nie? jakieś tam, wiesz, tutaj podrasowane to Jadę na zlot do Bydgoszczy, nie? Ty mówisz, Jestem ja jestem zbyt gorszy! Ja ale nie pojadę ja, nie. ale nie pojadę na motorze, nie? Ale, ja, ale na, na rowerze znaczy. Ale jak sobie kupię motocyk, to ja pojadę do chłopaków, nie? Ale kolega dydek mówi Aprilka, nie? To ty tam wiesz, liczysz te pieniążki co kupiłeś, nie? I tak sobie myślisz. Tak, tak, tak sobie lepszy, liczysz. Lepszy od kobusów z ale, ale gra, gra. Ale słuchaj, wiesz, liczysz te pieniążki nie? I tak sobie myślisz. Wiesz, dziecko nie musi tyle szyderzeć. Żona ma sukienkę. Z tamtego nie roku. Mam kawaler. Yy, dziewczyna ma sukienkę Nie ma dziewczyn. Nie ma o, Dobra, no! nie, nie Ko... tematu, dzieci! Dobra, nie drążni temat. Nie drążni Dzieci też nie ma. O kurde, ile mi kasy z tej roboty zostaje. Przecież wszystkiego nie przepiję i nie przejem. Kupię się tą apilkę, nie? Ale Dydek mówi, że a może nie aprilka, może jakieś tam wieś, Yamaha, Suzuki, te sprawy, nie? I wiesz, i tak idziesz do tej roboty i ci rośnie ta myśl, nie? No ale wiesz. I wiesz, i taki gościu ci robi dobrą robotę i za tydzień na przykład Dedek mówi, że a tam w tym sezonie to już Suzuki jest, tam chujna głupce Harley'a, nie? Wiesz, generalnie chodzi o klimat, że ludzie muszę mówią o swoich pasjach. Muszę usiąść. No. Te, teraz mi tak nagadałem. szukać Pięć! To jest górno, 10 gwiazdek jakby. <śmieniciela> 10 <śmieniciela> 12 gwiazdek, 10. 12 na <śmieniciela> Dobra, macie coś na ciśnienie. <śmieniciela>